Jest siódma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Próba generalna przed ponownym lądowaniem człowieka na księżycu udana misja. Artemis II wraca na Ziemię. Zerwane dachy, powalone drzewa i setki interwencji strażaków. To był bardzo wieczny poniedziałek wielkanocny. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych z wizytą w Budapeszcie J.D. Vance wesprze na ostatniej prostej kampanii Viktora Orbana. Astronauci misji Artemis II obrali kurs powrotny na Ziemię. Wcześniej pobili rekord odległości ustanowiony przez Apollo 13 ponad 50 lat temu. Oddalili się na ponad 406 tysięcy kilometrów od naszej planety. Podczas przelotu za Księżycem fotografowali nieoświetloną stronę srebrnego globu, obserwowali niewidoczne z Ziemi zjawiska. Na 40 minut stracili łączność z Centrum Kontroli Lotów Kosmicznych po jej uzyskaniu. Rozmawiali z Donaldem Trumpem.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 za niewidocznej strony Księżyca i ponowne ujrzenie planety Ziemia. Powrót astronautów na Ziemię nastąpi w nocy z piątku na sobotę, 11 kwietnia z Miami dla Polskiego Radia. Jan Bachlowski. Na Artemis II to pierwsza od ponad pół wieku załogowa misja w stronę Księżyca, która stanowi wstęp do budowy stałej bazy na ziemskim satelicie. Plan zakłada, że na Srebrnym Globie wylądują astronauci misji Artemis 4. Nastąpi to w 2028 roku. Blisko 3 tysiące wyjazdów do powalonych drzew, zerwanych dachów czy uszkodzonych linii energetycznych. Strażacy w całym kraju od ponad doby walczą ze skutkami silnego wiatru. Najwięcej interwencji odnotowano w województwach mazowieckim, lubelskim i pomorskim. Sporo pracy miały też służby z województwa świętokrzyskiego.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 Chciałbym tylko uspokoić, że to stało się na budynku, w którym po pierwsze nie ma pacjentów, a po drugie on podlega remontowi, także tam były prowadzone prace budowlane. Po przejściu wichury pracują też służby energetyczne. Najpoważniejsze problemy z dostawami prądu występują na Pomorzu i Podkarpaciu. W aktualnościach Wrocław i śmierć mężczyzny po interwencji policji. Do tragedii doszło w wielkanocny poniedziałek. Patrol wezwała żona 71-latka. Na szczegółach nasz reporter Mateusz Czmiel.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 To ma być gest wsparcia dla obozu Viktora Orbana tuż przed wyborami. W drodze do Budapesztu jest amerykański wiceprezydent J.D. Vance spędzi nad Dunajem dwa dni. Tą precedens jeszcze nigdy żaden przywódca Stanów Zjednoczonych nie udzielił tak znaczącego wsparcia innemu walczącemu o reelekcję politykowi. O tym jak będzie przebiegać ta wizyta Piotr Piętka. Wiceprezydent Vance przelatuje do Budapesztu już przed południem. Na lotnisku przywita go szef dyplomacji Węgier Peter Seartu. Potem amerykański polityk pojedzie na wzgórze Zamkowy, by spotkać się z prezydentem Węgier Tomaszem Szujokiem i wreszcie z premierem Viktorem Orbanem. Po konferencji prasowej pojadą na wydarzenie nazwane Dniem przyjaźni węgiersko-amerykańskiej. Będzie to po prostu wyborczy wiec partii Fidesz, którą reprezentuje Viktor Orban. JD Wenz wygłosi na nim przemówienie do zwolenników węgierskiej partii rządzącej, które ma dotyczyć bogatych kontaktów między oboma Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. W aktualnościach jeszcze pytanie, co jest w tajemniczej buteleczce i skąd wzięła się na posesji pod Stuttgartem? To będą wyjaśniały teraz służby. Podczas wielkanocnej zabawy w ogrodzie odnaleziono pojemnik z etykietą Polon 210. Pierwsze oględziny wykazały, że rzeczywiście może tam być radioaktywny pierwiastek, jednak mierniki nie wykryły promieniowania. Władze miasta uspokajają, nie ma zagrożenia dla ludności. Buteleczkę zabrało lokalne Ministerstwo Środowiska, które dzisiaj przeprowadzi analizę jej zawartości.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 Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak pora na sportowe aktualności. Lechia Gdańsk pozostaje najskuteczniejszą drużyną w piłkarskiej ekstraklasie. Wczoraj wygrała z koroną Kielce 4 do 2 w 27 kolejce. Zwycięstwo odniosła także Legia Warszawa, która w Szczecinie pokonała Pogoń 2 do 0. Oba gole dla stołecznej drużyny strzelił Mileta Rajowicz, a tak spotkanie podsumował szkoleniowiec Legii Marek Papszun.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 Legia pozostaje tuż nad spadkową strefą. Wyprzedza widzę Łuciarkę Gdynia i zamykającą tabelę Termalikę Nieciecza. Ta ostatnia pokonała wczoraj Piasta 3-2. Remisem 1-1 zakończyło się spotkanie Radomiaka z motorem Lublin. Na prowadzeniu Lech Poznań, który ma trzy punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok i Górnikiem Zabrze. Dziś na zakończenie tej serii Arka podejmie Zagłębie Lubin. Miedziowi jeżeli wygrają, to awansują na pozycję wicelidera. Hokeiści GKS Tychy już dziś mogą obronić Tytuł Mistrzów Polski po trzech spotkaniach finału Ekstraligi prowadzą 3-0 do 0 z gks Katowice. Wczoraj u siebie wygrali 4-0, do 0. dziś także mecz na lodowisku w Tychach. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle przegrali za Loronem CMC Wartą Zawiercie 1-3 do 3. w drugim meczu ćwierćfinału Plus Ligi. Najlepszym zawodnikiem spotkania został przyjmujący Warty Bartosz Kwolek, a tak mecz podsumował Libero Zawiercian Jakub Popiwczak. Zaksa miała wszystko już tak po swojej stronie, żeby żeby nas, nas zacząć powoli dobijać, ale odrodziliśmy się i ta czwarta partia znowu znowu było, było ciężko i na koniec to my wychodzimy zwycięsko, także czapki z głów przed, przed całą drużyną, przed wszystkimi, bo byliśmy silni, szczególnie mentalnie. W rywalizacji do dwóch zwycięstw jest remis, a więc o awansie do półfinału zadecyduje trzecie spotkanie. W czwartek w Sosnowcu, gdzie domowe mecze rozgrywa Warta. W ekstraklasie koszykarzy broniąca tytułu Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z treflem Sopot 100 do 93... A we Włocławku Anwil pokonał Stal Ostrów Wielkopolski 90-81. Liderem jest King Szczecin, który ma 42 punkty. Tyle samo zgromadziła Legia. Dwa punkty mniej mają Trefl i Śląsk-Wrocław ponownie o sporcie tuż po ósmej. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę. Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś duże, ale z przejaśnieniami. W centrum i na wschodzie może przelotnie padać deszcz. Miejscami deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie. Odczuwalna będzie jednak o wiele niższa, a to przez silny wiatr. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1003 hektopaskale. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.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 Reklama. Polskie Radio. Jedynka. Polskie Radio. Program pierwszy sygnału dnia jest 12 po siódmej. For the last train, I'm running for the last train home. Radion. Program pierwszy, 14 minut po godzinie 7. Sygnały dnia. Ksiąteczny wtorek, 7 dzień kwietnia, 97 dzień roku do końca roku 268 dni. Słońce wzeszło 3 minuty przed godziną 6 zajdzie 20 po 19. Dzień potrwa 13 godzin i 23 minuty i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 24 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 41 minut. Imieniny obchodzą Armin, Donat, Donata, Epifaniusz, Hegezyp, Herman, Jan, Józef, Krystian, Libert, Maria, Przedsław i Saturnin. I wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Jest 15 po i Karol Surówka i nasz pierwszy gość. Rozmowa dnia. Dzień dobry. W studiu radiowej jedynki jest Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Słyszałem, że będzie pan pracował wydajniej. Tak, ja będę pracował, na pewno będę pracował wydajniej. Rzekon Ale to nie z że... własnej woli, tylko z przymusu. Podobno Ministerstwo Cyfryzacji testuje oprogramowanie, które, uwaga, śledzi pracę zdalną, żeby było wiadomo, jak pilnie urzędnicy w domu pracują. No a przynajmniej ma takie możliwości, że, że śledzi pracę zdalną, Wie pan, sam nie wiem, czy to jest dobre, czy, czy złe. Ale ja pana chyba... laptop jest śledzony? Na pewno, dlatego że mój laptop jest urządzeniem, które jest zarządzane centralnie, czyli y, ja nawet nie wiem, jakie tam oprogramowanie jest zainstalowane i co ono robi, jakie ma uprawnienia. Y, tak to jest, że w momencie, kiedy korzysta się z służbowego sprzętu, to ten sprzęt jest zarządzany z poziomu ministerstwa. Czy urzędnicy państwowi powinni na laptopach wszyscy takie oprogramowanie mieć? Czy powinniśmy sprawdzać, jak pilnie w domu pracują urzędnicy, jeżeli pracują zdalnie? Ja zawsze byłem zwolennikiem sprawdzania pracy, pracowników pod kątem efektywności ich pracy, a nie pod kątem tego, ile godzin spędzają i co robią, monitorowania tego. Ja wiem, że są takie metody, są takie, takie modele, takie oprogramowanie, ale nie jestem jakimś przesadnym entuzjastą korzystania z czegoś One takiego. One stały się popularne w pandemii, te programy. Niektórzy radzili sobie tak, że na przykład kładli myszkę na bieżni włączonej, żeby cały czas coś się ruszało. Tak, no to wie pan, jeżeli będziemy wszyscy sumiennie podchodzić do tego, co mamy do roboty. Ministerstwo Cyfryzacji, ale to głównie Centralny Ośrodek Informatyki, bo zdaje się od tego się wszystko zaczęło. To jest bardzo specyficzna jednostka, tam bardziej potrzeba ludzi, którzy są świetnymi programistami, potrafią pisać kod, mają dobre pomysły, potrafią te pomysły przedstawić w postaci ciągu zer i jedynek, czy tam komend odpowiednich języków programowania i na to powinniśmy stawiać, a nie na sprawdzanie tego, co robią. Czyli nie ma teraz planów w Ministerstwie Cyfryzacji instalowania urzędnikom takiego oprogramowania masowo. No Z moich informacji wynika, że no może i ten pomysł gdzieś tam w przestrzeni publicznej się pojawił, ale na pewno nie zostanie wdrożony na masową skalę. A myśli pan minister, że pana była koleżanka partyjna, minister Paulina Henig-Kloska, dziś liderka Centrum, pracuje w swoim resorcie Wydajnie, bo część pana kolegów uważa, że powinno się rozliczyć za to, jak w swoim resorcie sobie radzi. Czy znaczy, To są głównie pochodne decyzji polityczne, które podjęła pani minister. Ja na pewno zagłosuję przeciwko jej odwołaniu. No, w końcu jesteśmy oboje ministrami tego samego rządu. To Natomiast... opozycja domaga się jej odwołania. Natomiast czy wyobraża pan sobie, że będą politycy Polski 2050, którzy zagłosują razem z opozycją? Takie głosy słychać i u nas, czyli w Polsce 2050, y, ale przede wszystkim z PSL-u takie głosy przychodzą, bo to tam dość y, y, mocno jest, są stawiane te argumenty. Tam dość chyba mocno się pani minister naraziła koleżankom, kolegom z PSL-u, no a że nie ma ochrony koalicyjnej, no bo de facto odchodząc z Polski 2050, przecież razem z piętnastką y, posłanek i posłów y, opuścili koalicję. Jak, to przecież y, centrum podkreśla, że jest lojalnym koalicjantem w ramach koalicji 15 października. No tyle, że w umowie koalicyjnej nie ma na ten temat ani słowa. W Czyli Centrum koalicyjnej... nie jest koalicjantem? ja tam po lekturze umowy koalicyjnej nie widzę tam nic na temat partii Centrum. Czyli żadna lojalność wobec Centrum nie obowiązuje. Można głosować razem z opozycją za odwołaniem Pauliny Henik-Kloski. Jeszcze raz powiedziałem, że ja na pewno zagłosuję przeciwko odwołaniu pani minister. Natomiast Ale. co zrobią moje koleżanki, koledzy, czy to z Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy z mojego ugrupowania? Z mojego ugrupowania nie wiem, no mm, posiedzenie klubu w tej sprawie będzie pewnie w przyszły poniedziałek. Natomiast no, PSL to tylko czytam wypowiedzi medialne i one nie są jakoś specjalnie przychylne. Ale to jakie są grzechy Pauliny Krawski Poza Zdradą w Polsce 2050, którą zawsze będziecie już mieli jej za złe. Zdrada to chyba nie jest dobre słowo. No, to... Doprowadzenie do rozłamu. O, tak no, to, to nazwę tak, na To bardziej, bardziej trafne. Ale są i, też merytoryczne zarzuty wobec jej pracy w ministerstwie? No i to myślę, że to jest na rozmowę z kimś, kto jest w stanie to ocenić. Ja chyba nie należę do takich osób. Ja uważam, że to ministerstwo dobrze pracuje i tam są dobre pomysły. Jeden z największych chyba sukcesów niestety skasowanych przez prezydenta w dziedzinie ochrony środowiska, czyli powołanie Parku Narodowego Dolnej Odry. No osobiście byłem u pana prezydenta Nawrockiego usiłując go przekonać, żeby nie wetował tej ustawy. To był bardzo, bardzo dobry pomysł i świetnie przeprowadzona ustawa. Ale są głosy w polskim stronnictwie ludowym w Polsce 2050 o tym, że popełnia błędy jako minister Paulina Henning-Kroska? Błędów to chyba nie robi tylko ten, kto nic nie robi, więc... Za Albo że zapewne... robi, popełnia ich ponad średnią, o. To najlepiej zaprosić kogoś, kto ma takie zdanie, a ja nie należę do takich osób. Mimo wszystko trochę mi to e, brzmi rozłamem w koalicji, że może dojść o kłótnie, o to, e, no przede wszystkim o stanowiska centrum, no bo są, rozumiem, politycy, którzy uważają, że centrum nie powinno mieć żadnych wiceministrów ani ministrów, skoro, tak jak mówi pan minister, nie są w koalicji. No, tak, taki, taki są realia. To, to, to, to nie jest jak gdyby kwestia tego, co ja sądzę na ten temat, tylko mówię o tym, co mówią dokumenty. No, umowa koalicyjna to jest umowa zawarta pomiędzy czterema ugrupowaniami i tam nie ma słowa na temat tego nowego ugrupowania. No, jak będzie dalej, to myślę, że to nie są nasze Czyli pana decyzje. Czyli powinni zostać wyczyszczeni ze stanowisk centrum? Nie, nie, nie, nie nic, nic z tych rzeczy. To, to W praktyce ja to to przechodziłem, oznacza. Przechodziłem takie, takie czyszczenie w momencie, kiedy ja zdecydowałem się na odejście z mojej macierzystej formacji i rzeczywiście na drugi dzień zostałem wyczyszczony ze wszystkich. Chodzi stanowisk. o platformę obywatelską, no ale to było, ja, to było dla dawno, pana zrozumiałe, tak. więc teraz powinno coś no, takiego myślę... samego wydarzyć się wobec polityków centrum. Nie, nie no, pan, nie, pan redaktor mnie podbiera tutaj, nie, nie. To dla dobra, dla dobra tego rządu potrzebny jest spokój. Mam nadzieję, że się po prostu dogadamy. Został tydzień. To są bardzo poważne sprawy, no bo to są było, nie było, bardzo poważne decyzje. E, podobnie jak te, które da do których dochodzi w Senacie, no ja na przykład słyszałem o, o jakiejś inicjatywie tego właśnie wspomnianego przez pana klubu Centrum Wymierzonej przeciwko wicemarszałka Senatu, który też jest przecież elementem umowy koalicyjnej. No zobaczymy. Czy wypchnięcie z koalicji jest w takim razie gdzieś na horyzoncie? Ale to wypchnięcie w jakimś sensie? <grafię> Ale no jeżeli decyzja, oni, oni się uważają za część koalicji. Ta decyzja o wypchnięciu została przez nich przecież podjęta. To samo wypchnięcie dokonali. Wyszli, wychodząc tak, tak, z Polski 2050, no, jak to mówią, utracili ochronę koalicyjną. A propos rzeczy, gdzie powinna być współpraca, a chyba jej brakuje, to mówimy tutaj przede wszystkim o obszarze bezpieczeństwa. Mamy za sobą świąteczny spór w sprawie tego czy i co Polska powinna zrobić z mm, słowami Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o NATO. Przypomnijmy, amerykański prezydent z NATO z Sojuszu Północnoatlantyckiego jest bardzo, ale to bardzo niezadowolony. Mówi, że poważnie rozważa wyjście z sojuszu w odpowiedzi, yy, po, to znaczy po tym, jak NATO nie pomogło w ochranianiu cieśniny Ormus. A co my jako Polska powinniśmy zrobić? my powinniśmy realizować swoje zadania w, w ramach NATO. Trump jest od NATO niezadowolony od lat. To jeszcze pamiętam, kiedy tak ostro się jeszcze nie No pewnie tak, ale tutaj akurat sam podjął decyzję o ataku na, na, na Iran sam w zasadzie, w zasadzie z, z Bibim Netanyahu, znaczy z, z Beniaminem Netanyahu, z premierem Izraela. E, Ale i potem ta... oczekiwał, żebyśmy pomogli w ochronianiu cieśnienia. No tak, tylko że NATO jest sojuszem obronnym, a ta decyzja o ataku Iranu nie była konsultowana w NATO. Ona nie, nie przechodziła przez... Y, przez stosowne organy, które powinny się tutaj wypowiedzieć. Więc w mojej ocenie takie oczekiwania sformułowane gdzieś tam wobec sojuszników no, są potrzebą chwili. Generalnie Trump od pewnego czasu opowiada różne dziwne rzeczy. Te jego zdania się zmieniają, potrafią się zmieniać z dnia na dzień. Um, nie wiem, czy pan widział ostatni wpis Trumpa pełen przekleństw, że rozpęta się piekło nad Iranem. Otwórzcie że, te, tak, tak, że te i gwiazdeczki i tak, Zniszczymy wasze mosty, spalimy wasze elektrownie. To nie jest są stanowiska męża stanu, człowieka, który jest y, przywódcą jednego z największych światowych mocarstw. Ja bardzo poważnie się niepokoję, y, ile razy czytam tego typu wpisy, ile razy Trump zmienia decyzję o 180 stopni, a zdarza się mu to przecież bardzo Często. Problem jest taki, że ten, że niestabilny i nieprzewidywalny Trump będzie decydował o tym, czy w Polsce stacjonują amerykańscy żołnierze, czy nie. Czy wobec tego, pomijając logiczne argumenty, które pewnie do Donalda Trumpa nie trafiają, powinniśmy go udobruchać w tej kwestii i wysłać jakiś, jakąś, nie wiem, wykonać jakiś symboliczny gest wobec cieśniny Ormus. To, na czym się powinniśmy skupić, to budowanie siły obronnej Europy, Unii Europejskiej. Program SAFE to bardzo dobry przyczynek właśnie do dyskusji o tym, jak realizować program SAFE i o tym, jak fatalną była decyzja pana prezydenta Nawrockiego o zawetowaniu tego programu. No bo to, jest, to są decyzje, zresztą decyzje, których współautorem jest Polska. To, to przecież polski minister spraw zagranicznych. Polska reprezentacja w Unii Europejskiej skłoniła Wspólnotę do inwestycji właśnie w, w ten instrument finansowy, który wzmacnia obronność Europy. To my musimy dzisiaj budować własny potencjał obronny. Ale równocześnie wszystkie siły politycznie w Polsce są zgodne, że obecność Amerykanów dla naszego bezpieczeństwa nadal jest kluczowa i długo będzie. No i myślę, że nie, nie, nie powinniśmy się jakoś specjalnie tym martwić, dlatego że Trump może być niezadowolony z NATO, ale ten sam Trump wielokrotnie podkreślał, że gdyby wszystkie kraje, które są stronami tego Paktu Północnoatlantyckiego podchodziły do sprawy tak poważnie jak Polska, to sytuacja byłaby dużo lepsza. Może on... nie będziemy wiel wiel największym winowajcą, albo nawet jednym z głównych winowajców, ale jeżeli Trump wystąpi z NATO, albo, nie wiem, odetnie NATO od informacji wywiadowczych, zacznie wycofywać wojska, to my ucierpimy. No tak, ale też wystąpienie ewentualne z NATO. Ja rozumiem, że dla potrzeb politycznych można mówić różne rzeczy, ale Stany Zjednoczone są fundamentem NATO i zdają sobie z tego sprawę w zasadzie wszyscy. I taka decyzja była Byłaby bardzo poważnym osłabieniem samych Stanów Zjednoczonych również. A Trumpa czekają za chwilę wybory, tak zwane midterm election, czyli te wybory przeprowadzane w czasie kadencji, które mogą doprowadzić do tego, że on straci poparcie w Izbie Reprezentantów i, i w, w Senacie. Czy myśli pan minister, że to po prostu tylko takie słowa, że to nadal jest ta retoryka Trumpa tylko trochę ostrzejsza niż wcześniej? Mój nauczyciel z angielsk angielskiego w takich sytuacjach zawsze mówi That's Trump. To, to właśnie tak, taki jest Trump. Że nigdy nie wiadomo, co on powie, nigdy nie wiadomo, jak wiele w tym będzie prawdy i nigdy nie wiadomo, ile z tych swoich zapowiedzi zrealizuje. Um, widziałem te wymianę zdań pomiędzy czołowymi polskimi politykami reprezentującymi jedną stronę i drugą stronę. Zdecydowanie uważam, że w święta można robić bardziej potrzebne rzeczy. Na przykład odbyć pięciokilometrowy jogging albo nordic walking. No. Żeby zrzucić sałatki aż na rozumiem. przykład tak, Michał śląsku Szałot to się nazywa Wiceminister Cyfryzacji Polska 2050 To nie koniec naszej rozmowy Przechodzimy na portal YouTube Polskiego Radia 27 po siódmej to jest radio. Kolejna rozmowa dnia o godzinie 8.15. Naszym gościem będzie wówczas wiceminister zdrowia Katarzyna Anna Kacperczyk. Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia. nic złego na myśli nie miałem. Ale w jakiej kwestii? Ja tylko, ja tylko wspomniałem. Mm -hmm. ale to, żeby nie było, to nie ja zacząłem. Pan Piotr ze Szczecina, ten nasz stary znajomy, mm -hmm. ten, który się założył kiedyś. Oczywiście, tak, że tak. I Do przegrał, przegrał z akurat Papryka leży. Szczeciński. Mm -hmm. Przygotował w piątek, że Legia, która nie jest moją drużyną, proszę pana. Przecież pańską też ulubioną drużyną jest, nie jest. A czy to czemu? To, to, to, to, no, zaczekał się, że Legia dostanie lanie. A i co? No i Nie pykło. Nie no nie. Panie redaktorze, Danielu, no i po co ta mowa nienawiści od rana, te dwie wiadomości takie niekorzystne? Ja, wie pan co, oczekiwałem trochę kultury po piłkarzach Legii, że jak przyjeżdża się w dzień świąteczny i rozgrywa się pojedynek, to nie zachowuje się tak, jak jakbym do pana przyszedł ja, na przykład do pana, drugiego dnia świąt wielkanocnych i zbił dwa talerze, jeden kieliszek, literatki jeszcze urwał u pana y, kurek przy zlewie i pojechał sobie do Szczecina z powrotem. Byłby pan zadowolony z takiej mojej wizyty? No i właśnie, my czekaliśmy tutaj z od Szczecin, przyjechali półkarze legi, strzelili dwa gole, zapakowali się i pojechali z powrotem. I gdzie tu jest kultura? Proszę pana, ja się pytam. Proszę pana, hit prawdziwy to będzie dzisiaj wieczorem w Madrycie. Tak, Światwinau Ligi Mistrzów. Proszę pana, i pan będzie oglądał? Proszę pana. A za kim pan będzie trzymał? I to jest właśnie dobre A? pytanie. A? Czy za Realem, czy za Bayernem? Kródła aktualności Paweł Zieliński. Astronauci misji Artemis 2 obrali kurs powrotny na Ziemię wcześniej, oddalili się na ponad 406 tysięcy kilometrów od naszej planety i fotografowali nieoświetloną stronę Księżyca. Ta misja to próba generalna ponownego lądowania na Srebrnym Globie. We'll już niedługo one ponownie one postawimy one naszą flagę na Srebrnym Globie. To... Blisko 3000 wyjazdów do powalonych drzew i uszkodzonych linii energetycznych strażacy w całym kraju od ponad doby walczą ze skutkami silnego wiatru. W Międzyżycu podlaskim Dach szpitala powiatowego. To stało się na budynku, w którym po pierwsze nie ma pacjentów, a po drugie on podlega remontowi. Wychodząc z Polski 2050 politycy Centrum utracili koalicyjną ochronę. Tak o nadchodzącym głosowaniu nad odwołaniem minister klimatu Pauliny Henik-Kloski mówił w jedynce poseł Michał Gramatyka sam jednak nie podniesie ręki za. Po lekturze umowy koalicyjnej nie widzę tam nic na temat partii centrum. Ja na pewno zagłosuję przeciwko odwołaniu pani minister. Natomiast co zrobią moje koleżanki, koledzy, nie wiem. To ma być gest wsparcia dla obozu Viktora Orbana tuż przed wyborami w drodze do Budapesztu. Jest amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Spędzi nad Dunajem dwa dni. Wiceprezydent Wens przylatuje do Budapesztu już przed południem. Na lotnisku przywita go szef dyplomacji Węgier Peter Sjartu. Nad Biebrzą pojawiły się już pierwsze sasanki, ale przyrodnicy przypominają, że te dziko rosnące, a zwłaszcza w Parku Narodowym podlegają ochronie. Nie ma ich zbyt dużo, to też są bardzo rzadkie i zagrożone gatunki. Za zrywanie lub zniszczenie tych kwiatów można dostać mandat w wysokości do 500 zł. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o ósmej. Pogoda. Maciek z Zaszczyby mam pytanie, czy na ulicy Sasanki w Warszawie rosną sasanki. Nie uświadczyłem mhm. takich. Wydaje mi się, tam, że nie. W ogóle to ciężko było. Maciek, nasz realizator, z Zasczeby też mi parę rzeczy przypomniał. Na przykład mm -hmm. przypomniał, mi, że jest taka drużyna granat skarżysko, że za nimi powinienem trzymać kciuki. Naprawdę. No, tylko, że granat skarżysko? Im... Tak, proszę pana, tak, tak. Tylko Pognieneś? też im, też im ostatnio nie pykło. Oni z GKS-em ródki przegrali mecz. A. Wcześniej z Klimontowem. Y, klip... Klimontowianka, Klimontów, a wcześniej, która liga? Czwarta liga. Czwarta liga. A tam u was w W tym rodzinnych stronach macie jakieś tylko KS, Warka, KS, ewentualnie Lewart Lubartów. Jagiellonię mamy tam. No i co, ta kamienka? No i po co to? No pytasz, to ci odpowiadam. Ale po co się No po co pytasz? No jak? Przecież pani jest z Podlasie, Podlasie. Ja wiem, że Podlasie, no ale to bezpośrednio. w tej Wystarczy już. Tam jakiś, nie ma jakiegoś? Nie ma jakiegoś, Przechodzimy jakiegoś... do ekonomii powoli. Nie, proszę pani, najpierw proszę pogoda. Pana. Najpierw pogoda. No dobrze. Pani Leno, bardzo proszę, na po, po świątecznym spacerze, proszę. I po świętach u nas w Chosznie pogoda 4 stopnia, czuwa na jeden, wie, e, troszkę wiatr, nie tak jak wczoraj. Po świętach to wczoraj trzeba było iść na spacerek 7 kilometrów, żeby troszkę zgubić tych kalorii nadrobionych w świętach. Dwa kilo do przodu niestety, także teraz trzeba będzie pospacerować. Dzięki wielkie, pani Elena z Choszczna. Sprawdziłem, jest... KS Puszcza Hajnówka. No a jak? No, jest. To, być to się nie ma co podpinać od razu pod y, Jagiellonie. Ale można też? Tak. Nie chciałbym się chciał pod Jagę podpiąć. Absolutnie nie. Szanowni Państwo, sprawdzamy, co tam za oknem, co tam za szybą. No, czekamy na to, aż się zrobi cieplej, ale to poczekamy sobie jeszcze i tydzień, bo za tydzień, we wtorek to jakieś 20 stopni na termometrze zobaczymy. A tak to przez ten tydzień, to od 7 na wschodzie do 11 na zachodzie, a w połowie tygodnia to temperatura jeszcze bardziej spadnie do 5 stopni y, y, nad y, zerem i to będzie tutaj najcieplejszy moment. Zachmurzenie spore, choć przyjaśnień nie zabraknie. Trochę deszczu, trochę deszczu ze śniegiem w górach samego śniegu. No i przypominamy, że ten wiatr jeszcze będzie dziś odczuwalny. Autopromocja. Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach.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 Po pierwsze, ekonomia. A zaraz to tak, ten zameldowania znika, będzie tylko tak, z. Ma zniknąć, Aha. adres zamieszkania ma się pojawić. Już wszystko wyjaśniam, proszę pana i proszę państwa. Nad takim właśnie rozwiązaniem pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ma to usprawnić doręczenie oficjalnej korespondencji oraz nasz kontakt z administracją. O co chodzi? Chodzi o to, że dziś mamy wiele tak zwanych kategorii adresowych, bo tak to się nazywa. Adres zameldowania, na pobyt stały, na pobyt czasowy, miejsce zamieszkania według kodeksu cywilnego, a także adres do doręczeń. Dużo tego jest. To powoduje spore zamieszanie, stąd projekt zmian w tym zakresie. O tym mówi Karolina Gałecka z resortu spraw wewnętrznych. Wiele kategorii, jeżeli chodzi o kwestie adresowe, powoduje w chwili obecnej wiele zamieszania, zwłaszcza wśród samorządów gmin, które nie są do końca w stanie określić, czy rzeczywiście podając dany adres meldunkowy, podajemy ten adres, ale nasze miejsce zamieszkania jest zupełnie inne. I rzeczywiście ta rozbieżność między adresem zameldowania i faktycznego przebywania obniża tą referencyjność numeru PESEL. W rejestrze PESEL, przypominam, mamy tylko sam adres zameldowania, ale przede wszystkim Wszystkim utrudnia gminom rozsądne planowanie wydatków. No bo nie wiedzą, czy osoba zameldowana mieszka na ich terenie, czy nie. Jeśli nowe regulacje wejdą w życie, dane będą automatycznie przesyłane do innych rejestrów, a swoje miejsce zamieszkania będzie można zgłosić na przykład przez aplikację m -Obywatel. Takie ułatwienie. Jeżeli chodzi o koncepcję zmian, to tutaj adres zamieszkania zastąpiłby w rejestrze PESEL adres zameldowania. Związane byłoby z tym doręczenie właśnie na adres zamieszkania wszelkiego rodzaju pism sądowych, administracyjnych, podatkowych. Dane o adresie automatycznie będą też przesyłane do innych rejestrów. Zgłoszenie adresu zamieszkania będzie następowało za pomocą oświadczenia, czyli jako mieszkaniec składamy oświadczenie. Możemy to też zrobić również przez M obywatela. Byłaby sankcja karna za fałszywe oświadczenie. Ale co ciekawe, same samorządy na razie bardzo sceptycznie podchodzą do proponowanych zmian i będą brały udział oczywiście w rozmowach i konsultacjach. Na razie, jak mówią, wydaje się, że brak obowiązku meldunkowego może zaburzyć porządek w gminie. Tak mówi Paweł Augustyn, burmistrz miasta i gminy Ryglice. Na dzień dzisiejszy obowiązek szkolny na podstawie meldunków, kwalifikacja wojskowa na podstawie meldunków, listy wyborcze na podstawie meldunków, posługujemy się nawet przy śmieciach, przy odpadach na podstawie zamieszkania, ale też pierwsze weryfikacje robimy na podstawie meldunków, bo wiadomo, że jak jest zameldowany, ktoś to zamieszkuje. No wiele, wiele spraw jest na podstawie meldunku. W związku z tym, jeżeli my ten meldunek zlikwidujemy i doprowadzimy do tego, że to będzie miejsce zamieszkania, to w jaki sposób to miejsce mieszkania będziemy weryfikować? Jest to moim zdaniem niezbyt dobre rozwiązanie, bo naprawdę zburzy to w samorządach wiele rzeczy i w państwie też. I może pojawić się spore zamieszanie, dlatego na zmiany jeszcze poczekamy i mają się w tej sprawie odbywać szerokie konsultacje, o których będziemy informować. jak bardzo szerokie te konsultacje. Wiedziałam, że będzie takie pytanie, jak się już tak uśmiechasz spod mm -hmm. wąsa do mnie. Że pani, ta puszcza hajnówka to klasa okręgowa jest. także żeby było jesteś. A już za chwilę pojawi się Michał. Musimy ustalić, za kim on kiedyś kciuki trzymał. Czy za błękitnymi, czy za koroną. No dobrze, będziemy pytać. Ty będziesz pytał, to nigdy nie tak się tu martwi. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia 18 minut, godzina 8, to za kim? Za Błękitnymi czy za... No ja Koron... za Błękitnymi. Tak? A oni jeszcze grają? Nie, kluby zostały połączone. Już lata temu korona wchłonęła Błękitnych. E, ja za Błękitnymi, bo to trochę bliżej miejsca, gdzie mhm. mieszkałem i jak byłem dzieckiem i prowadzono mnie na treningi piłki nożnej, to do Błękitnych było bliżej. To my teraz z dala od Błękitnej Planety... Program pierwszy Polskiego Radia. No ale wiesz co, myślę, że my, nie tylko ja. Ja w ten weekend żyłem tymi zdjęciami. Jedno zdjęcie to było oczywiście to, które z, zrobili astronauci, a drugi to ten film, który sobie hulał w, po internetach. Y, z, z Film stworzony przez pasażerów pewnego komercyjnego lotu, którzy stali się świadkami startu misji Artemis II. To było coś wyjątkowego. To Oglądać po... to właśnie z okien samolotu, Pod... z szyb Podobno tam zmienił pilot trochę trasę przelotu, żeby właśnie zahaczyć o te okolice przylądka Canaveral, żeby to można było zobaczyć. Także to Nie niesamowita wiem. rzecz. No, rzeczywiście, ale tych widoków podczas tej misji mhm. Artemis 2 jest dużo. No, najwięcej tych widoków mają oczywiście członkowie załogi tej, tej misji, która już jest w drodze powrotnej na Ziemię. W nocy dokonała przelotu dookoła Księżyca. No i pobiła też ten rekord. Yy, yy, najdalej od Ziemi znaleźli się członkowie tej misji. Prawie 407 tysięcy kilometrów. Poprzedni rekord to było nieco ponad 400 tysięcy kilometrów, więc o, o, o niecałe 6 tysięcy kilometrów pobito ten rekord, ale też przelecieli nad ciemną stroną Księżyca, co jeszcze się do tej pory załogowo nie wydarzyło. No, Ale najpierw był rekord. Rekord odległości od ziemi. Dowódca misji Artemis II Reed Wiseman tak meldował do Centrum Kontroli Lotów w Houston. Z pokładu statku Integrity w chwili, gdy przekraczamy punkt, na jaki dotąd ludzie najdalej oddalili się od Ziemi, chcemy uhonorować niezwykły wysiłek i wielki wyczyn naszych poprzedników eksplorujących kosmos. Będziemy kontynuować naszą podróż dalej, aż do chwili, gdy przyjdzie nam znów zbliżyć się do Matki Ziemi, gdzie jest wszystko, co nam najdroższe. Ale chcemy rzucić wyzwanie kolejnym pokoleniom, aby sprawiły, że nasz rekord zostanie niebawem pobity. No i myślę, że zostanie, bo tych misji, tych lotów będzie bardzo, bardzo wiele. Wracamy jako ludzkość w kosmos, ale No zaraz będzie Artemis 3, potem Artemis tak. 4. Artemis 3 to jeszcze będzie taki lot na orbitę ziemską, będzie testowanie tego księżycowego lądownika, nie. ale w warunkach ziemskich, no bo to oczywiście y, będzie, gdyby coś poszło nie tak, łatwiej y, y, działać, reagować, y, y, e, ewentualnie coś poprawiać. Natomiast Artemis 4 to już ma być lądowanie i tak. według planów 2028. to ma być 28. No takie są plany, ale tu ja bym się spodziewał opóźnień, to jest trochę tak jak dróg albo różnych rzeczy, te opóźnienia się zdarzają, bo harmonogram zakłada, że wszystko idzie zgodnie z planem, a zawsze coś się okazuje, że trzeba poprawić, dopracować, dłużej na coś y, y, trzeba y, poświęcić y, czas. Natomiast myślę, że 2029, może 30, to już mm -hmm. na pewno zobaczymy to lądowanie na y, Księżycu. Natomiast tych odniesień historycznych było sporo, bo y, y, była pewna niespodzianka, dlatego, że do y, tej załogi Artemis 2 ze studium kontroli. Y, st Centrum Kontroli Misji w Houston, no ktoś przemówił. 102. Witajcie załogę Artemis II. Tu mówi astronauta misji Apollo Jim Lovell. Witajcie w mojej starej okolicy. Gdy razem z Frankiem Bormanem i Billem Andersem przelatywaliśmy obok Księżyca w misji Apollo 8, daliśmy ludzkości pierwsze wykonane z tak bliska zdjęcia Księżyca. Ale też zrobiliśmy z tej oddali zdjęcie naszej planety Ziemi. To był moment zjednoczenia ludzkości. Dziś z dumą przekazuję wam ten płomień jedności. Przylatując znów w pobliżu Księżyca kładziecie podwaliny pod przyszłe misje na Marsa. To historyczny dzień. Macie ręce pełne roboty, ale pamiętajcie, aby też po prostu podziwiać widoki. Powodzenia od nas wszystkich tam na ziemi to jest niezwykłe nagranie. Bo Jim Lovell nie tylko był w misji Apollo 8, ale też poleciał drugi raz w kierunku Księżyca, misja Apollo 13. Ta słynna misja, on był dowódcą tej misji. To jego Tom Hanks grał uh -huh. w słynnym filmie. Jim Lovell niestety nie dożył tego powrotu na Księżyc. On zmarł w sierpniu zeszłego roku. To było nagranie, przygotowane uh -huh. specjalnie, żeby odtworzyć jeszcze za życia Jim Lovell'a nagrane, żeby odtworzyć tym e, astronautom. E, Jim Lovell też był członkiem misji Apollo 13, która również pobiła ten poprzedni rekord. To ponad 400 tysięcy kilometrów, ale oni go pobili dlatego, że musieli awaryjnie wracać okrężną drogą, więc tam niechcący pobito ten rekord. Teraz on był pobity celowo. Ale słuchaj, to musiał być taki moment mocno wzruszający dla tej załogi, bo to było rozumiem takie osobiste przesłanie. Bardzo osobiste, ale tam było dużo osobistych mm. momentów. Jeden z kraterów yy, yy, o, będzie właśnie. nazwany imieniem żony Ryda Westmana, tego yy, cytowanego dowódcy misji Artemis 2. To Carol. prawda? Tak. Ona zmarła niestety i, i, i on, oni zaproponowali cała załoga z orbity, żeby nazwać jeden z kraterów, który oni po ciemnej stronie księżyca zobaczyli po raz Pierwszy, nazwać imieniem Carol właśnie. E, tam były łzy, tam się popłakał y, Wiseman, kiedy tak, o tym tak, o, mówił, był przytulony przez sobą. kilka lat temu właśnie na pięknik tak. na, na raka, tak. Bo tak, się rociła dwoje mhm. dzieci i jego zostawiła tak, że przytuliła go reszta załogi, także było bardzo wzruszająco. Ale też y, no, wzruszający był moment, kiedy oni wylecieli z za tej ciemnej strony księżyca na 40 minut stracono łączność mhm. z załogą. Oni się wynurzyli po 40 minutach, no i zameldowali o tym, co widzą. Muszę przyznać, że gdy przylatywaliśmy nad jasną stroną Księżyca, to widzieliśmy to, co już znamy, choć widzieliśmy to z innej perspektywy. Ale gdy lecieliśmy nad ciemną stroną, to zobaczyliśmy to, czego człowiek swoimi oczami jeszcze nie widział. Nie widzieli tego członkowie żadnej misji w programie Apollo. To było coś niesamowitego. A zaskoczeniem był widok z okna, gdy wychodziliśmy z za ciemnej strony, zobaczyliśmy pełne zaćmienie słońca, a potem to słońce zaczęło się wyłaniać. Zobaczyliśmy koronę słońca, a potem usta ustawiające się w linii planety Mars najbliżej, a potem kolejne. Byliśmy tam zachwyceni, a potem nasz nas myśl, że o robimy krok ku temu, aby człowiek stał się gatunkiem międzyplanetarnym. A tam Floydowi nikt nie puścił? Nie, nie było takiego momentu, chociaż mogłoby rzeczywiście tak być. Te słowa ostatnio padły w mm -hmm. rozmowie astronautów z prezydentem Donaldem Trumpem. On im pogratulował, zaprosił do Białego domu, ale też był taki dziwny moment, kiedy zaczął bardzo, bardzo, bardzo, bardzo bardzo dużo Trump mówić więcej od tych astronautów. Nagle urwał i oni tak nie wiedzieli, co dodać. Zrobiło się nagle cicho na łączach. Mm -hmm. A wiesz, tak się zastanawialiśmy z Jankiem Kropskim po godzinie piątej. Czym bardziej Amerykanie żyją, czy misją Artemis 2, czy tym, że cena ropy znowu poszła w górę. Nasz wydawca sprawdził w ciągu trzech miesięcy. To jest wzrost o ponad 100%. Cena baryłki w tej chwili na światowych rynkach. Może nie w tej chwili, ale kilka godzin temu to było 115 dolarów, więc trzeba zakładać, że zagalon tak, tak jest w, teraz w tym momencie. Dobrze, że ten Stategorion i ta rakieta, która wyniosła w okolice Księżyca Storontów, to nie na Diesla jeździ. Mhm. Tylko na hydrazynę zdaje się. Ile ona pali? Oj, dużo. <głos> dużo, dużo. Ale tu ceny paliwa nie zależą na szczęście od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Może na Księżycu jest taniej? No. Tam mogą być jeszcze ceny regulowane. I działki wolne może jeszcze można no, tam kupić. Wkrótce się, znaczy, no nie tak wkrótce, to nie nasze, nie nasze dzieci, pewnie nasze wnuki podejrzewam, że właśnie takie ogłoszenia będą w, wkrótce. Tak. Tam... Tankujesz? Nie, nie, już na Księżycu, bo tam jest złotówka. No ale jej. Księżyc ma być stacją przesiadkową, tak. no dlatego jest mowa cały czas o tym, że to jest krok w kierunku Marsa, no tak. bo to z Księżyca prawdopodobnie wystartujemy my, ludzie, na, na Marsa, więc Księżyc jest ważny jako stacja przesiadkowa, na przykład tankowanie, Wody, która tam jest zamrożona na, na biegunach, wody, która może posłużyć do produkcji paliwa, więc w jakimś sensie Księżyc się stacją benzynową też ma smać. Ale to jest przy trasie wtedy. No to no, droże a, jest, droże, tak, tak, tak, tak. tak? Chyba, że będą ceny I konkurencja mała. No już, po prostu. No I konkurencja mała, bo to jedyna stacja przy drodze, więc. Taki minister Motyka. No ty, no będzie który będzie ustalał naprzej każdego, też, dnia. że zawsze można na stacji kupić hot-doga. Czy będą hotdogi na Księżycu? na Księżycu. To nie będzie jedno z pytań, które zadam o 8.15. Chociaż chciałbym, ale nie zadam. Nie zadasz. Będą poważne pytania mm -hmm. o sytuację w służbie zdrowia. Dlatego, że naszym gościem będzie Katarzyna Kacperczyk z Ministerstwa Zdrowia, wiceminister zdrowia. Karol Surówka, gdo, z, tak nie wiem, no właśnie, czy to akurat w pańskim przypadku to jest oczywiste, za kim pan trzymał kciuki, bo redaktor Strzałkowski za błękitnymi Kielce kiedyś... Póki istnieli. No. A, no to u mnie to jest oczywiste, tak. Za Krakowią. Póki, kiedyś. Póki istnieje. Teraz też. No będzie istnieć. Pasy. Jedynka. Polskie Radio. I had a bad habit Of missing lovers past My brother used to call it Eating out of the trash It's never gonna last I thought my house was home Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej. Polskie Radio. Jedynka. Reklama.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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Zakrokowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu granicy w Wędrzechowicach w kierunku drezna, podobnie a dwójka w lubuskim pomiędzy Żepinem a Świeckiem w stronę Berlina. Przybywa samochodów także na autostradzie A18 na wysokości Olszyny oraz na A6 w zachodniopomorskim w okolicy Kołbaskowa. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim zdecydowanie wolniej na odcinku kilkukilometrowym i Jedzie się na ekspresowej ósemce w Warszawie, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. A coraz większy ruch obserwujemy też na południowej obwodnicy miasta, czyli na ekspresowej dwójce, pomiędzy węzłami Warszawa-Lotnisko a Opacz. Na drodze krajowej nr 7 duże spowolnienia utrzymują się przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek. Podobnie na drodze krajowej nr 92, pomiędzy Sochaczewem a Stolicą oraz na krajowej 70 -tce przed Warszawą od strony Góry Kalwarii i Piaseczna. Wolniej, dużo wolniej jedzie się w Małopolsce, chociażby na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków Łagiewniki, a Kraków Bielany w kierunku Balic i Katowic. Podobnie na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic i Mszany Dolnej, a także na krajowej 90 A4 na fragmencie remontowanym na obwodnicy Wieliczki. I jeszcze Wództwo Pomorskie, trasa ekspresowa S6. Tutaj spore problemy obserwujemy w pobliżu węzła Rusocin, zarówno w kierunku Trójmiasta, jak i w stronę Łodzi. 22 513 11 11 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na wieści z tras.